Aneks Numer dwa. Chiński Komunizm i Chiński Żydzizm. Isztvan Bakoń. Żydowski przywódca Izrael Joseph Benjamin II, haham Izraela, po wizycie w Chinach w połowie ostatniego wieku, mówi w swoim raporcie na temat tajnego żydostwa chińskiego, przedłożonym zachodnim przywódcom żydowskim że w jednej epoce chińscy Żydzi zmieszali się z populacją rasy mongolskiej poprzez mieszane małżeństwa. Zachowują swoją religię z charakterystyczną nieustępliwością wyróżniającą rasę żydowską. Oni nawet teraz nie żenią się z innymi kobietami jak tej samej religii. Podczas wojny pomiędzy Tatarami a Chińczykami część z nich przeniosła się do prowincji Czech sąsiadującej z tą w której leży nasze miasto i osiedlili się w Kang Chou, mieście, które zamierzam odwiedzić, i w innym miejscu, Arnoj, w prowincji Fokien. Są również nasi emigranci w Pekinie i w całych Chinach. Następnie ten pracowity Hacham, odnosząc się do tego, co niemiecko-żydowskie czasopismo napisało, opowiada o grupie chińskich Żydów, że, i tu mamy cytat, tylko jeden reprezentował prawdziwy typ żydowski, ale za wyjątkiem religii i obrzezania są całkowicie przemienieni w Chińczyków pod względem ich języka, stroju, zwyczajów i nawyków. Noszą także chińskie imiona i nazwiska. Koniec cytatu. Mówi się, że Żydzi przybyli do Chin z północno-zachodniej części Indii nie później niż w III wieku po Chrystusie. Na początku przebywali potajemnie w Ning-Hia, i Pekinie i później osiedlili się na stałe w kai -fung -fu. Niebezpieczna piąta kolumna utajonych Żydów przeniknęła do Chin, którzy w wyniku ich całkowitemu przyjęciu rasowych i społecznych cech ludu chińskiego są obecnie niebezpieczną zarazą rozcieńczoną w populacji tego kraju. Trzeba także odnotować – że chociaż Żydzi byłego cesarstwa chińskiego są uważani za najbardziej wymieszanych z rdzenną rasą Chin, to od ostatniego wieku utrzymują surowy zwyczaj zawierania małżeństw jedynie między sobą i wzmiankowany powyżej przywódca żydowski mówi, że zachowali ich religię z charakterystyczną nieustępliwością wyróżniającą rasę żydowską. Historyk żydów chińskich Aleksander Willi, w swojej wartościowej książce zatytułowanej Badania nad istnieniem Żydów w Chinach od starożytności do czasów dzisiejszych zauważa, że istnienie Żydów było ukrywane przed większością. Ale niemniej jednak, tu będzie cytat, pewne przypadkowe obserwacje podczas podróży Marco Polo pokazują, że Żydów było wystarczająco dużo, żeby wywierać wpływ polityczny w Chinach i Tatarii. Koniec cytatu. To naturalne, że utajnione żydostwo tak zakamuflowane jak to działające w Chinach przez ostatnie 18 wieków nie było łatwe do zidentyfikowania przez Marco Polo, ale utajnieni Żydzi, którzy sami bardzo dobrze znają ten problem, mogą zidentyfikować swoją obecność lepiej od kogokolwiek innego na podstawie raportów spisanych przez Marco Polo w jego pismach. Chińscy tajni Żydzi, Mandaryni, Sędziowie i Wojskowi Czcigodny pastor protestancki w swojej książce zatytułowanej Historia Żydów pisze o chińskich Żydach. Cytat Byli oni szanowani i cenieni i niektórzy z nich, według istniejących zapisów, byli bardzo honorowani przez cesarzy i osiągali stanowiska mandarynów. Jedna z inskrypcji, datowana na rok 1515, chwali Żydów za ich, prawość i poświęcenie w rolnictwie, handlu, sądownictwie i wojsku, a także za ich odpowiednie obrzędy religijne. Ten duchowny stwierdza po uwadze, że chińscy Żydzi czcili imię Konfucjusza i przestrzegali chińskich zwyczajów w szacunku przodków, że w innych aspektach byli oni rygorystycznie żydowscy, zawierali małżeństwa tylko pośród siebie. Również nigdy nie próbowali nawracać innych. S. M. Perlman, żydowski historyk, w swojej książce Historia Żyda w Chinach, wydanej w Londynie w 1913, także mówi o istnieniu chińskich Żydów w wojsku i na stanowiskach Mandarynów, z których jeden, znany jako Chao Yang Cheng, dowodził częścią armii i odbudował miasto Kai-Fung-Fu. Hebrajscy historycy zgadzają się co do opisanych wielkich talentów wojskowych chińskich, tatarskich i mongolskich Żydów. I to może wyjaśnić ich infiltrację armii komunistycznej, gdzie prowadzili szpetną propagandę przeciwko sekretarzowi Mao Tse i naciskali na zawarcie pojednania ze Związkiem Sowieckim. Najwyraźniej, żeby osiągnąć światowe zjednoczenie komunistyczne, ale w rzeczywistości żeby zamienić Chiny Ludowe w satelitę zdominowanego przez Żydów, którzy kierowali Związkiem Sowieckim. Tajni Żydzi zinfiltrowali chińską partię komunistyczną i instytucje rządowe oraz społeczne całego kraju i pracują dalej w tym samym kierunku. W innym fragmencie wspomnianej książki Żyd Perman mówi, że niektóre mieszkające w Chinach dzieci żydowskie pytały go, dlaczego Europejczycy tak bardzo się nimi interesują. A Perman odpowiedział, cytat, ponieważ my wszyscy jesteśmy z narodu żydowskiego i wyznania żydowskiego, my wszyscy jesteśmy potomkami Abrahama. Wbrew temu, że w swojej książce wyznał, iż wygląd Żydów, których przepytywałem, był całkowicie chiński. Z wyjątkiem młodego człowieka w wieku 17 lat który rzeczywiście miał w sobie coś żydowskiego. Po ich wyglądzie zewnętrznym niemożliwym jest odróżnienie ich od innych Chińczyków. Wybitny izraelski historyk wyznaje coś, co jest dobrze znane, ale w ustach sławnego żydowskiego historyka ma dużo większą wartość dowodową, a mianowicie to, że niemożliwością jest w większości przypadków rozpoznanie chińskich kryptożydów. Ponieważ mają chińskie imiona, chińskie nazwiska, przedstawiają chiński typ rasowy, zachowują chińskie zwyczaje. Wyglądają także, że są częścią chińskiego ludu, a w rzeczywistości należą oni do obcego narodu i ludu, do narodu żydowskiego. Innymi słowy, przedstawiają oni sobą infiltrację izraelskiego narodu i izraelskiego imperializmu do samego serca chińskiego narodu. To na tyle interesujące, by odnotować istnienie innego oświadczenia wypowiedzianego przez historyka żydowskiego w odniesieniu do tych chińskich Żydów, którzy nie ukrywają swojej izraelskiej tożsamości. Cytat. Na koniec muszę dodać, żeby być uczciwym w stosunku do tego starożytnego, cywilizowanego chińskiego narodu, że Żydzi w Chinach nigdy nie mieli powodu, by skarżyć się na nietolerancję, Nigdy nie obowiązywały ich prawa wyjątkowe. Nigdy nie byli prześladowani lub nienawidzeni z powodu ich religii. Zawsze cieszyli się tymi samymi prawami, co Chińczycy. To żydowskie wyznanie ma największą wartość. Żydzi mówią, że rzezie, prześladowania i wypędzenia Żydów z różnych krajów chrześcijańskiej Europy i krajów islamskich jako alternatywa ich konwersji zarówno na chrześcijaństwo lub na islam zmusiły Żydów zarówno z krajów europejskich, jak i z obszarów świata muzułmańskiego do fałszywej zmiany wyznania na islam lub chrześcijaństwo, aby uniknąć prześladowań, rzezi lub wypędzeń i aby pozostać w krajach, które zamieszkiwali. Niemniej jednak, jeżeli było to jedynym wyjaśnieniem tych fałszywych konwersji i decyzji tajnych Żydów, żeby ukrywać swoją żydowską tożsamość, to jak można to wyjaśnić, że w Chinach, gdzie słynny żydowski historyk Perlman stwierdza, że Żydzi nigdy nie byli prześladowani i wyraźnie zaprzecza jakimkolwiek przypadkom nietolerancji. Zjawisko tajnych Żydów istniało przez wiele wieków, aż do naszych dni i Żydzi ukrywają swoją tożsamość, udając, że są częścią narodu chińskiego. Te i inne podobne przypadki są dowodem na to, że chociaż jest prawdą, że w wielu przypadkach Żydzi byli zmuszani do maskowania się, aby uniknąć prześladowania, wypędzenia lub śmierci, to w większości przypadków jest jasne, że wybrali ten sposób życia jako polityczną strategię umożliwiającą im infiltrację społeczeństwa kraju, w którym zamieszkiwali a mając na celu zmonopolizowanie kluczowych stanowisk i podporządkowanie sobie kraju, który ich gościł. Z drugiej strony ta rzeczywistość była potwierdzona przez uznanych żydowskich pisarzy, którzy nawet przyznali, w niezwykłym przypływie szczerości, że utajnione funkcjonowanie judaizmu było umotywowane polityczną strategią i pragmatyczną wygodą. W ten sposób The Castilian Jewish Encyclopedia w rzadkim przypływie szczerości dotyczącej tych tak sekretnych spraw oświadcza, co następuje. Cytat. Żydowscy przywódcy i pisarze, tacy jak Daniel Israel, Bonafu, Miguel Cardozo i inni bronili maranizmu, kryptojudaizmu. Z reguły tego nie robię, ale tutaj powiem. Jest w tej chwili tekst pogrubiony i cały pisany dużymi literami. Można by rzec wielkimi jako metody podkopywania fundamentów wroga i jako środków przyczyniających się do większej elastyczności walki. W innym fragmencie odnoszącym się do tych samych kryptożydów mówi się, że ci z Hiszpanii uważali, iż "Cytat: królowa Estera, która nie wyjawiła ani swojej rasy, ani swojego urodzenia, była dla nich wzorem do naśladowania. Biorąc to pod uwagę, trzeba pamiętać, że biblijna księga Estery, studiowanie której jest obowiązkiem wszystkich Żydów, wychwala żydowską dziewczynę, która udawała Persjankę i skrywała swoją żydowską krew, lojalność i religię. Mogła zostać cesarzową Persji i zdołała pomyślnie uczynić jednego ze swoich żydowskich krewnych pierwszym ministrem Imperium Perskiego, powodując, że Persja dostała się pod władzę żydowską, a także doprowadziła do wymordowania każdego Persa sprzeciwiającego się żydowskiej dominacji. Fakt, że kryptożydzi, jak to powyższy autorytatywny dokument ujawnia, wspominali królową Esterę jako wzór do naśladowania, pokazując, że głównym powodem ukrywania żydowskości było i jest osiągnięcie całkowitej infiltracji kraju, na terytorium, którego Żydzi zamieszkują, w celu osiągnięcia tego, co królowa Estera osiągnęła tymi samymi środkami, czyli władzy nad narodami, w których działają sekty marranów albo kryptożydów. W Chinach, jak i w innych krajach świata kryptożydzi, jak wspominają autoryzowane źródła, zyskali wysokie stanowiska jako mandaryni, sędziowie i wodzowie chińskiej armii. Żydowski przywódca Izrael Joseph Benjamin II, piszący w końcu XIX wieku, opisuje sytuację tatarskich Żydów żyjących na Syberii, oświadczając, że poinformowano go, iż oni osiedlili się w Wielkiej Tatarii, gdzie żyli w wolności i największej zgodzie z rdzennymi mieszkańcami. Przywódcy byli tak samo wybierani spośród Żydów, jak i Tatarów. I jedni i drudzy dzielili trudy i niebezpieczeństwa wojny ale Żydzi nie wchodzili w związki małżeńskie z Tatarami i surowo przestrzegali swojego kultu religijnego. Warto odnotować, iż oni sądzą, że są potomkami plemienia Rubena. Pomimo takiego pochodzenia, tatarscy Żydzi reprezentują sobą typ tatarski, co umożliwia im życie wśród ludności bez odkrycia ich tożsamości, tak jak w przypadku Żydów chińskich, hinduskich, murzyńskich itd ale co najmniej od ostatniego wieku praktykują oni dyskryminację rasową w stosunku do ich serdecznych i uprzejmych gospodarzy, odmawiając zawierania z nimi małżeństw, wierząc w swoje pochodzenie od plemienia Rubena. Z drugiej strony warto jest zauważyć, że serdeczne przyjęcie im okazywane przez Tatarów i wolność, którą obdarzyli ich Tatarzy, były opłacone przez sowieckich Żydów okropnymi rzeziami nieszczęsnych Tatarów i zapędzania ich w jarzmo komunistycznej niewoli. I jest to jeszcze jeden dowód żydowskiej niewdzięczności wobec tych, którzy ofiarowali im przyjaźń. Perlman wspomina, że jedno z tatarskich plemion obrało żydowskich królów z grupy imigrantów przybyłych z Medii i Persji, potomków plemion Symeona, Efraima, i Manessa. Stwierdza on także, że ci żydowscy emigranci przemienili się w dzikich i okrutnych nomadów i wielkich wojowników Tatarii. Ci tatarscy Żydzi są obecnie buldogami reżimu sowieckich Żydów na Syberii i jest dobrze wiadome, że jest wielu żydotatarskich oficerów w Armii Czerwonej, ponieważ chińscy i tatarscy Żydzi w odróżnieniu od tych z innych narodów posiadają wielkie talenty wojskowe. Ci tysiącletni chińscy Żydzi, którzy mają chiński wygląd rasowy, praktykują chińskie obyczaje i noszą chińskie imiona i nazwiska, byli znani żydostwu światowemu aż do dnia dzisiejszego jako chińscy Żydzi Tiao Kiu Kiao. Żydowski przywódca Rabin Jacob Raisin, opowiadając o pochodzeniu słowa Tiao Kiu Kiao, mówi co następuje, cytat. Pewni średniowieczni komentatorzy stwierdzają, że kiedy Izjasz, biblijny prorok, przepowiedział przywrócenie kraju Sinim przez Żydów, to miał on na myśli tych, którzy podróżowali 10 tysięcy mil od Jordanu przez Kaukaz, Turkiestan i Tybet, aż do Żółtej Rzeki w Chinach. Niewątpliwie istnieją wskazówki, że wieki przed epoką chrześcijańską Żydzi utrzymywali stosunki handlowe z jedwabnymi ludźmi to znaczy Chińczykami, którzy zwali ich Tiao qiu Kiao, co oznacza tych, którzy usuwają ścięgno. W nawiasie odniesienie do żydowskiego obrzędu wspomnianego w Księdze Rodzaju 32.033. Prawdopodobnie judaizm był tam rozpowszechniony przez żydowskich radanitów, którzy przepływając morze lub w karawanach szlakiem samarkandzkim udawali się do Hotanu, aby wymienić towary z Afryki i Europy na papier, szkło, delikatne ubrania i jedwab, które były produkowane w tamtych czasach tylko w Chinach. Oni stale zwiększali swoją liczebność w Chinach, tworząc mądrą i kulturalną populację. Koniec cytatu. Ogólnie wszyscy żydowscy historycy, którzy mówią o tysiącletnich chińskich Żydach, zgadzają się, że pochodzenie nazwy im nadanej, Tiao, Q, Kiao, bierze się z ich praktyki, wzmiankowanego obrzędu w Biblii dotyczącego rytualnego zabójstwa. I była to nazwa nadana w Chinach członkom odłamu, którzy, w nawiasie jak się później przekonamy, praktykowali judaizm otwarcie. Dekastylan 9 Encyklopedia mówi, że to odniesienie do rytualnego zabójstwa ujawnia przedrabiniczny okres ich przybycia do kraju, albo innymi słowy, to, że chińscy Żydzi po raz pierwszy przybyli do Chin wcześniej niż 1800 lat temu. Czytelnicy mogą sięgnąć do tłumaczenia Muraja dotyczącego podróży Marco Polo w odniesieniu do politycznego i handlowego wpływu chińskich Żydów w 1286 roku. Z drugiej strony, De Castilian Jewish Encyclopedia mówi, co następuje w odniesieniu do publicznych, w nawiasie jawnych, Żydów. Cytat. Chociaż często myleni z muzułmanami są oni wzmiankowani w chińskich rocznikach po raz pierwszy w Yuan 1329 roku z powodu prawa podatkowego dotyczącego heterodoksów i jeszcze raz w 1354 roku, kiedy z powodu buntów bogaci muzułmanie i hebrajczycy zostali wezwani do Pekinu, aby służyć w wojsku. W obu przypadkach Żydzi są nazywani... Diu-hudu, być może deformacja słowa jehudim. Koniec cytatu. Oprócz społeczności tajnych Żydów rozsianych w Chinach, już wspomnianych, jest jeszcze inna żydowska społeczność w mieście kai Fu, byłej stolicy prowincji Honan, która działała mniej lub bardziej w sferze publicznej przez parę stuleci i o której poczynił wzmianki misjonarz jezuicki ojciec Mateo Ricci w doniesieniach przesłanych do Europy na początku XVII wieku. Żydowskie encyklopedie i inne książki stworzone przez Żydów dla gojów dostarczają, jak wcześniej powiedziałem, wiele informacji na temat judaizmu pod względem tych rzeczy, które żydowscy imperialiści pozwalają znać Goją, ale ukrywają, minimalizują i nawet wprowadzają w błąd czytelnika co do spraw które judaizm uważa za polityczne tajemnice konieczne do ukrycia przed gojowskimi czytelnikami. Oto dlaczego nie jest to dziwne, że takie encyklopedie i książki, kiedy mówi się o bardzo starożytnym chińskim judaizmie, zwykle tylko mówią o społecznościach, które publicznie działały głównie w mieście kai -fung -fu. O tej społeczności bardzo często dostarcza się informacji wysoce interesujących, ponieważ mówią one, że ta społeczność żydowska swego czasu kwitła, a dzisiaj jest w stanie bolesnego upadku. The Jewish Encyklopedia, oprócz wspominania społeczności Kai-Fung-Fu, mówi, że katolicy misjonarze XVII wieku znaleźli inne jawne żydowskie społeczności w Hangzhou fu i w innych chińskich miastach, nie uściślając, jak wiele tychże społeczności wymienieni misjonarze znaleźli? Djawisz Encyklopedia dodaje, że uwaga żydowskich historyków była głównie skoncentrowana na społeczności Kai-Fung-Fu, a nie na innych. Ponieważ relikty archeologiczne znalezione w Starej Synagodze, składające się z marmurowych, grawerowanych w języku chińskim tablic, których teksty są pomocne do wyjaśnienia kilku nieznanych aspektów historii chińskiego judaizmu. Te tablice są datowane latami 1489, 1512 i 1663. Ta z 1489 roku odnosząca się do żydowskiej imigracji stwierdza, cytat, 70 rodzin przybyło z zachodu, składając cesarzowi hołd i dary w postaci bawełnianej odzieży. Zezwolił on na osiedlenie się im w mieście Pin Lang, czyli w Kai-Fung-Fu. W 1163 roku została przez niego, Jen tu La, zbudowana synagoga i w 1279 roku była rozbudowana na wielką skalę. W 1390 roku. Taj Tsun, założyciel dynastii Ming, obdarzył tych Żydów ziemią i dodatkowymi przywilejami. W 1421 roku cesarz zezwolił żydowskiemu lekarzowi, wysoko ocenionemu przez niego, na naprawienie synagogi. Koniec cytatu. Dijawisz Encyklopedia daje dalsze informacje dotyczące grawerowanych napisów znalezionych na tych obiektach archeologicznych, które nie mogą tutaj być wyszczególnione ze względu na zwięzłość tej pracy. Jednakże wśród nich jest inskrypcja mówiąca o chińskich Żydach, która brzmi, cytat, są oni wyjątkowi w rolnictwie, handlu, na stanowiskach publicznych, w nawiasie sędziowie i w sztuce wojennej. W rzeczywistości może to być odczytane, że chińscy Żydzi wybijali się w handlu tak jak w innych krajach, i osiągali najwyższe stanowiska rządowe, tak jak Żydzi czynią to wśród narodów nieżydowskich. Ale wygląda to na specjalną cechę chińskich Żydów, jak to wielu żydowskich historyków stwierdzało i także te archeologiczne relikty potwierdzają, że chińscy Żydzi Tiao, Qiu, Kao byli specjalistami w rolnictwie. To pozwalało im przeniknąć do środowiska chłopskiego tak jak ich wielkie talenty wojskowe pozwoliły im na przeniknięcie do armii, tworząc piątą kolumnę żydowskiego imperializmu, infiltrującą wszystkie istotne dziedziny życia Chin. To musi niewątpliwie stwarzać poważne zagrożenie dla Chińskiej Republiki Ludowej, jeśli nie będzie ona wykryta i wytępiona, ponieważ zarówno publiczni Żydzi, jak i krypto -Żydzi, jak wszyscy Żydzi na świecie są w rzeczywistości członkami obcego narodu i agentami tysiącletniego superimperializmu. Jako tacy współdziałali oni z żydowskimi braćmi z Kremla w usiłowaniu przekształcenia Chin ludowych w satelitę Związku Sowieckiego, tak jak satelickich socjalistycznych państw wschodniej Europy, za wyjątkiem Albanii i Rumunii. Koniec cytatu. Powracając do inskrypcji z kai fu to znaczy z synagogi z tego miasta, inna inskrypcja wymienia rewoltę, która obaliła dynastię Ming ochraniającą Żydów. Inskrypcja wykonana była na polecenie żydowskiego chińskiego mandaryna, który później był ministrem cesarza i który napisał rozprawę o cnotach Adama. W nawiasie, który był według Biblii pierwszym człowiekiem stworzonym przez Boga, a także o cnotach Noego, Abrahama, wszystkich Izraelitów i Mojżesza założyciela żydowskiej religii. Inskrypcja wykonana na polecenie tego mandaryna odnosi się do upadku miasta Kai-Fung-Fu podczas rewolty i zniszczenia żydowskiej synagogi oraz rzezi pewnej liczby Żydów przez rebeliantów w 1642 roku. Inskrypcja informuje, że Żydzi byli ochraniani przez cesarzy dynastii Ming i osiągali stanowiska w cesarskim rządzie. Mówi ona także, że u szczytu tej katastrofy żydowski chiński mandaryn pojawił się na czele armii i że ten żydowski mandaryn uratował Pismo Święte w nawiasie torę, wrzucone do wody przez rebeliantów. Odbudował miasto Kai-Fung-Fu i że ten mandaryn i jego brat razem odbudowali żydowską synagogę w 1663 roku. Ten żydowski mandaryn w nawiasie chiński – tak jak zarówno jawni Żydzi, jak i kryptożydzi z Tiao, Kui, Kiao, mają typowe chińskie imię i nazwisko. Nazywał się Chao Yong Cheng. Te inskrypcje, które tworzą historyczny pomnik o bezspornej wartości dokumentalnej, pokazują ogromny polityczny i militarny wpływ, jaki Żydzi wywierali w Chinach w XVII wieku. Nie tylko piastowali oni najwyższe stanowiska w cesarskim rządzie, ale mieli także pod swoim dowództwem chińskie armie. The Jewish Encyklopedia informuje, że Żyd Chao Yong Cheng był mandarynem prowincji Chansi. To znaczy, że był gubernatorem tej prowincji. Jest to jasny dowód żydowskiej infiltracji najwyższych stanowisk w chińskim rządzie. The Jewish Encyklopedia opisuje chińskich Żydów miasta Kai-Fung-Fu Pisze także, że wielu z nich, cytat, wyemigrowało podczas wojny między Chińczykami a Tatarami do Jiangsu, Arnoi i Pekinu, ale nie mają oni synagogi w tamtych miastach i że pewnie Żydzi pod angielską ochroną wyjechali do Szanghaju i Hongkongu, gdzie zajmowali się handlem opium i bawełną. Koniec cytatu. Informacja ta dostarczona przez Dziwisz Encyklopedia, żydowski dokument o niekwestionowanej wartości ujawnia nam, że handel opium, który doprowadził do zbrodniczej wojny prowadzonej przez rząd brytyjski przeciwko Chinom, przyniósł korzyści nie tylko brytyjskim i indyjskim Żydom, ale także chińskim Żydom z miasta Tiao Kiu-Kiao, którzy również brali udział w handlu opium w Szanghaju i Hongkongu pod ochroną rządu brytyjskiego, który był, jak dobrze wiemy, satelitą pod kontrolą żydowskiego superimperializmu. Pod żydowską władzą rząd brytyjski wysłał nawet, zdradzając ideały demokracji, swoich własnych ludzi, aby walczyli i umierali za ochronę i ekspansję żydowskiego handlu opiumowego po to, żeby Żydzi mogli zarabiać na truciu Chińczyków i chińscy Żydzi brali udział w tym handlu na koszt swoich chińskich gospodarzy. Indyjscy Żydzi i inne społeczności żydowskie świata afroazjatyckiego byli nieco w tyle za zachodnim żydostwem pod względem postępu ich religijnych instytucji i wewnętrznej polityki. Zachodnie żydostwo w wieku XIX rozpoczęło program adaptacji tajnych żydowskich stowarzyszeń z Afryki, wschodniej i południowej Azji do potrzeb europejskiego i amerykańskiego żydostwa nie tylko pod względem zmian w żydowskich religiach i społecznych instytucjach ale także pod względem nowych metod infiltracji politycznej kontroli narodów gojowskich, włącznie z metodami rewolucyjnymi, przyspieszającymi ich dominację. Potencjał rewolucyjny afroazjatyckich społeczności żydowskich zaczął rozwijać się stopniowo w XIX wieku, kiedy zachodnie żydostwo wysłało doświadczonych przywódców, aby je przeszkolili we wszystkich aspektach, w których byli oni zacofani w stosunku do zachodniego żydostwa. Odnośnie chińskiego żydostwa i żydowskiej społeczności miasta Kai-Fung-Fu, Encyklopedia informuje, że zachodni Żydzi stworzyli specjalną organizację zwaną Towarzystwo Ratowania Chińskich Żydów, której zadaniem było odrodzenie żydowskiej religii pośród tych chińskich Żydów, którzy, jak już wcześniej zauważyliśmy, są twórcami żydowskiego imperializmu w Chinach. Dziwisz Encyklopedia dodaje, że Żydzi z Szanghaju współpracowali z tym towarzystwem. Według żydowskiej encyklopedii uprzednio kwitnąca społeczność żydowska w mieście Kai-Fung-Fu popadła w bolesny upadek i dekadencję. Liczba jej członków zmniejszyła się do tego stopnia, że musieli sprzedać swoją synagogę. My jako doświadczeni badacze historii utajnionych Żydów odkryliśmy i możemy udowodnić, że za każdym razem kiedy żydowscy historycy mówią o upadku lub zaniknięciu żydowskiej społeczności w książkach, które mogą czytać goje, takie jak encyklopedie i inne prace książkowe, w większości przypadków, jako że jest kilka wyjątków, jak to zwykle bywa, tak naprawdę rzecz polega na tym, że następuje masowe odstępstwo, odstępstwo w cudzysłowie. Od publicznie wyznawanego judaizmu i większość odstępców jedynie udaje, że porzuca judaizm na rzecz gojowskiej religii, podczas gdy potajemnie pozostają lojalni wobec narodu żydowskiego i żydowskiej religii. Innymi słowy, oni jedynie przechodzą od jawnego judaizmu do judaizmu ukrytego. Ponadto tysiącletni chińscy Żydzi, Tiao, Qiu, Kiao, zarówno utajnieni, rozsiani na terytorium Chin, i także ci z miasta Kai Fung Fu, którzy jawnie praktykowali judaizm, także emigrowali, jak to już wspomniane żydowskie książki świadczą, do różnych regionów Chin. To ten wielki naród chiński przyjął także inne żydowskie fale imigracyjne, o których wspominamy tylko krótko ze względu na brak miejsca. Chawans, orientalista, mówi o innej jeszcze żydowskiej kolonii założonej w Chinach pomiędzy 960 a 1126 rokiem, składającej się z Żydów przybyłych z Indii. Żydowski historyk Elkon Nathan Adler także wspomina o innej żydowskiej penetracji Chin, która nadeszła z Buchary przez Persję w wieku XIV. Pierwsi emigranci, według de castilland Encyklopedia osiedlili się w kilku regionach Chin. Od roku 1840 Chiny doświadczyły dalszych żydowskich fal imigracyjnych, które nadeszły z różnych krajów, głównie europejskich. Według de Castellandes encyklopedia otwarcie tak zwanych porty traktatowe w 1840 roku sprowadziło pewną liczbę angielskich Żydów do Chin z Hongkongu i Indii. W 1850 roku Elias Dawid Sanson, bogaty Żyd, handlowiec osiadły w Bombaju, założył filię swojej firmy w Szanghaju. Urodzony w Bagdadzie, ojcem jego był skarbnik i bankier tureckiego gubernatora tego miasta. Pisząc o Eliasie Dawidzie Sansonie, Dikastrian Dziewisz Encyklopedia stwierdza, że cytat Specjalizował się on w handlu opium poza innymi sprawami. Koniec cytatu. I że kiedy założył on swoją filię w Szanghaju, to w jego ślady poszli kadurje, wielcy żydowscy kapitaliści z Bagdadu, wraz ze swoimi firmami, i wszyscy razem wybudowali synagogę w Szanghaju, zakładając nową gminę żydowską, która aż do 1905 roku miała głównie charakter sefaradyjski. Tak więc ta nowa żydowska gmina miała honor być założona przez firmę wielkiego, międzynarodowego żydowskiego handlarza Opium, którego syn, milioner tak jak ojciec, używał muzułmańskiego imienia Abdullah podczas pobytu w Bagdadzie, a podczas pobytu w Londynie używał chrześcijańskiego imienia Albert. Jego prawdziwe żydowskie imię to Dawid. O tym wielkim międzynarodowym kapitaliście, The Castiran 9 encyklopedia mówi, cytat Sasson Albert w nawiasie Abdullah David przemysłowiec, bankier i filantrop. Urodzony w Bagdadzie w 1817 roku, zmarł w Brighton w Anglii w 1897 roku. Najstarszy syn Davida Sassona i szef przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych całej rodziny założył największe fabryki tekstylne w Bombaju. Wyłożył pieniądze na wielką, nowoczesną zaporę wodną dla miasta i założył kilka szkół. Członek Rady Legislacyjnej od 1867 roku do 1871 roku i jeden z najwybitniejszych ludzi elity Bombaju. Bywał często u królów angielskich, a jego wystąpienie z szachem Persji w 1889 roku było jednym z wydarzeń angielskiej stolicy. Otrzymał szlachectwo w 1872 roku. Żydzi często otrzymywali tytuły szlacheckie w Anglii, zwłaszcza od początku panowania królowej Wiktorii, do tego stopnia, że badacze pokazali, że większość tytułów w rodzaju hrabia, markis, wicehrabia i lord są obecnie w rękach żydowskich. uszlachconych rodzin, ale starych, arystokratycznych rodów angielskich skoligaconych z rodzinami żydowskimi. Księstwa były zjudaizowane za pomocą małżeństw z Żydówkami i wiekowi książęta i te Żydówki z pomocą potężnych żydowskich społeczności potajemnie wprowadzali w tajemnicę judaizmu najstarszego syna, to znaczy nowego księcia. Nie jest to dziwne w związku z tym, że międzynarodowe żydostwo nie śpieszy się do obalenia monarchii angielskiej, która jest kontrolowana przez imperializm żydowski. Rosyjsko-japońska wojna i prześladowania, które wywołała ona przeciwko Żydom, nieudana rewolta komunistyczna w Rosji z 1905 roku, którą carski rząd rosyjski właściwie powiązał z Żydami, spowodowały nowy napływ do Chin uciekinierów żydowskich z terytorium Rosji. W 1917 roku rosyjscy Żydzi, którzy przybyli do Harbinu i Mukdenu w Mandżurii, byli zantagonizowani przez białych Rosjan, którzy oskarżyli rosyjskich Żydów o inicjowanie czerwonego terroru w Rosji. Kiedy nastąpiła japońska inwazja na Chiny w 1931 roku, wielu rosyjskich Żydów mieszkających w Chinach, którzy uciekli przed Japończykami, w nawiasie, którzy oskarżali ich o komunizm, byli zmuszeni do udania się do Tien Sinu, Hongkongu i Szanghaju, gdzie byli oni wzmocnieni przez nowych żydowskich imigrantów – polskich i rumuńskich Żydów. W 1928 roku społeczność Żydów aszkanezyjskich połączyła się ze społecznością Żydów sefaradyjskich pod auspicjami loży niedawno założonej w Szanghaju – tajnej światowej masonerii żydowskiej B'night Bridge która w ten sposób rozpoczęła rozciągać swoje macki w Chinach. Trzeba pamiętać, że autonomiczny rząd preferowany przez żydowskie społeczności w całym świecie i ambicje jego przywódców do kierowania gospodarką i polityką czasami wywołują głębokie rywalizacje pomiędzy różnymi żydowskimi społecznościami. Niektóre pozostają utajnione przez Żydów, ale inne skandalicznie szeroko się rozprzestrzeniają. Jednym z tajnych celów dla którego żydowska supermasoneria B'Night Bridge została stworzona było załagodzenie rywalizacji i konfliktów oraz promowanie harmonii i powtórnej unifikacji. Jako że B'Night Bridge przenika i działa wśród różnych żydowskich społeczności, różnych rytów i odłamów, B'Night Bridge osiągnęła ten cel unifikacji w przypadku Żydów aszkanezyjskich i Żydów sefaradyjskich w Szanghaju. Nowy napływ Żydów do Chin rozpoczął się w 1933 roku. Żydzi uciekali z Niemiec i Austrii przed szykanami nazistów. Według de Kastylian Jewish Encyklopedia, ci nowi żydowscy emigranci z Niemiec osiągnęli stanowiska w administracji Republiki Chińskiej. Wśród nich wybitny Żyd dr Bernard Weiss, który był wiceszefem policji w Berlinie, później w Chinach. Powierzono mu reorganizację chińskiej policji przez rząd Chiang Kai-shek'a. The Encyklopedia dodaje, cytat, Wielu niemieckich oficerów pochodzenia żydowskiego było członkami armii Chiang kai -sheka. Miriam Karnes, która zginęła podczas bombardowania Nanking, zorganizowała słynny batalion kobiet chińskich. Generał Moshe Cohen pomagał w organizacji zaopatrzenia w żywność, broń, i sprzęt sił zbrojnych. Koniec cytatu. Inni żydowscy uciekinierzy służyli w szeregach nacjonalistycznych jako lekarzy i pielęgniarki. Ale wielka ilość niemieckich Żydów dostała się do Chin dopiero po smutnym roku 1938, który przyniósł wielkie niemieckie rzezie, aneksję Austrii i Sudetów. W 1940 roku Bnight Bridge w Chinach była kierowana przez angielskiego Żyda. Mandela Brauna. Żydzi używali w Chinach także swoich kobiet do usiedlania czołowych przywódców. Kobiet, które wzorowały się na historii ze starotestamentowej księgi Estery, gdzie opowiada się, jak Żydówka Estera, ukrywając swoje żydowskie pochodzenie i religię, omamiła perskiego władcę, uwiodła go i nakłoniła do małżeństwa z nim, stając się tym samym współwładczynią Persji. Posiadając taką pozycję, zaaranżowała mianowanie swojego wuja na stanowisko pierwszego ministra. W Chinach rodzina Song z kręgu Żydów Tiao-Qiu-Kao osiągnęła wielki sukces w XX wieku tymi samymi metodami. Jedna z sióstr Songa wyszła za mąż za doktora Sun Yat-Sena. Człowieka, który usunął starożytną chińską monarchię i stworzył republikę, zostając jej prezydentem. Inna z sióstr wyszła za mąż za marszałka Chiang kai Szeka, prezydenta nacjonalistycznych Chin. Wdowa po doktorze Sun yat sena została członkiem maoistowskich Chin ludowych, gdzie obecnie mieszka i gdzie posiadając prestiż wdowy po bohaterze narodowym, może niewątpliwie wspomagać plany międzynarodowego żydowstwa w zapewnieniu, że kryptożydzi Tiao-Kyu-Kao albo co najmniej chińscy goje, Łatwo manipulowani przez Żydów obejmą sukcesję po przewodniczącym Mao Tse kiedy on umrze. Jeśli ten cel będzie osiągnięty, to żydowsko-rasistowscy imperialiści przechwycą władzę w Chinach ludowych i narzucą chińskiemu narodowi swoje jarzmo godząc Chiny ze Związkiem Sowieckim i sprowadzając je do roli sowieckiego wasala według projektu międzynarodowego żydostwa. Aż do chwili obecnej Żydzi nie zdołali zrealizować swoich prób usunięcia przywódcy Mao tse ale ciągle dążą za pomocą wewnętrznej rewolucji do zastąpienia jego reżimu reżimem, który uczyniłby Chiny satelitą Związku Sowieckiego. Pomimo ostatnich niepowodzeń, piąta kolumna tajnych Żydów w Chinach nie ustaje w spiskowaniu i zachęcaniu elit ze środowisk prosowieckich, z komunistycznej partii Chin i armii, oszukując wielu gojowskich wojskowych i politycznych przywódców, którzy nie mają pojęcia o imperialistycznych motywach tego manewru, wykorzystując tych, którzy są ambitni i aspirują do wysokich stanowisk, a także rozpalając indywidualne resentymenty, które istnieją w Chinach tak, jak i w każdym innym kraju świata. Ponadto ten nienasycony żydowski imperializm Kremla zdradził ideę, że dzięki wojnom w Indochinach, może wybuchnąć wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami Ludowymi, która dałaby Kremlowi możliwość wysłania armii do Chin, aby je bronić tak, jak obroniły one Polskę przed nazistowską agresją i także inne wschodnioeuropejskie narody, co skończyło się zniewoleniem ich wszystkich. W ich usiłowaniu zdominowania Chin, żydowscy, socjalistyczni, imperialiści z Moskwy zaplanowali nawet, onawia się na wypadek, gdyby inne środki zawiodły, Inwazję wojskową na terytorium chińskie, podobną do inwazji na Węgry i Czechosłowację. Ale żeby to osiągnąć bez poważnego zagrożenia, trzeba było zabezpieczyć ich zachodnie granice za pomocą układów z Niemcami federalnymi i innymi europejskimi mocarstwami, eliminując w ten sposób wojnę na dwa fronty. Mogliby wtedy wycofać wiele armii, które posiadali na europejskich granicach, i skoncentrować całą potęgę militarną przeciwko maoistowskim Chinom i otoczyć je żelaznym pasem za pomocą rządu indyjskiego, kontrolowanego przez żydostwo i innych, których chcą w to wciągnąć. W nawiasie cytat wydawcy. Proszę odnieść się do broszurki nr 9 serii Political Secrets zatytułowanej The Jewish Fifth Column in India. Czytelnicy mogą znaleźć informacje na temat sposobów kontroli Indii przez hinduskie kryptożydostwo. Koniec nawiasu. Jest konieczne, żeby niemieccy patrioci i inni zachodni Europejczycy nie wpadli w tę sowiecką pułapkę zawierającą przynętę osiągnięcia pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Jeśli kremlowscy Żydzi zdołają najechać Chiny i zdominują je, to wtedy ruszą przeciwko Europie Zachodniej, której nie odważą się najechać, dopóki nie będą zdolni do likwidacji reżimu Mao tse i nie zastąpią go innym kontrolowanym przez Kreml i światowe żydostwo. Niemieccy patrioci muszą być bardziej świadomi niż kiedykolwiek inny, ponieważ utajniony komunistyczny Żyd Willy Brandt jest zdecydowany pomóc swym żydowskim braciom z Kremla w tej fałszywej pokojowej propagandzie której jedynym prawdziwym celem jest pozostawienie Kremlowi wolnej ręki w najeździe, w nawiasie jeśli to będzie konieczne, Chin z powodów wyżej wymienionych. W przypadku pomyślnej inwazji Związku Sowieckiego na Chiny, plany sowieckie przewidywały utrzymanie nieskończonej okupacji Chin za pomocą armii sowieckiej pod pretekstem obrony socjalizmu, tak jak to się stało w kilku krajach Europy Wschodniej. Prawdziwym i ukrytym powodem jest to, że imperializm żydowski jest przekonany, że skryci chińscy Żydzi, Tiao, Kiu, Kau, są zbyt nieliczni w stosunku do ogromnej populacji chińskiej, ażeby była w stanie całkowicie zdominować Chiny. Będą dlatego musieli potrzebować wsparcia sowieckiego wojska, tak jak w przypadku tych krajów wschodnioeuropejskich, których żydowska populacja była zdziesiątkowana przez nazistów, i była ona na tyle nieliczna, że nie była w stanie utrzymać władzy bez wsparcia oddziałów sowieckich. Żydostwo planuje kontrolę rządów wszelkich rodzajów – monarchistycznych, demokratycznych i komunistycznych, ale jest to niedopuszczalna tragedia dla narodu żydowskiego, w nawiasie, który używa komunizmu do narzucania swojej żydowskiej dominacji ludzkości, że socjalistyczne i komunistyczne państwa powinny upaść, i te będące w rękach gojowskich rządów tak długo będą atakowane, aż wpadną pod rządy kontrolowane przez nienasycony imperializm międzynarodowego żydostwa. Związek Sowiecki jest najpotężniejszym bastionem żydostwa w obozie komunistycznym dzięki wielkiej ilości Żydów wśród Rosjan, Ukraińców i innych narodów Związku Sowieckiego. Miliony sowieckich Żydów, którzy kontrolują partię, armię, tajną policję i inne organy ucisku, zatrzymują władzę dla siebie bez zapotrzebowania na pomoc zagraniczną. Tak pełna jest ich władza w Związku Sowieckim, że mają oni możliwość udzielenia pomocy i wsparcia ich żydowskim braciom ulokowanym w rządach innych krajów komunistycznych, a którzy nie są w stanie osiągnąć samodzielnie tak całkowitej władzy. Warto zauważyć, że we wszystkich narodach, w których procent Żydów jest mały w stosunku do rdzennej ludności tych krajów, występuje wysoki współczynnik małżeństw mieszanych pomiędzy jawnymi Żydami, a prawdziwymi przedstawicielami tychże rdzennych narodów. Kwestia ta jest wysoce doniosła, ponieważ w takich przypadkach żydowscy imperialiści próbują różnymi metodami zwiększyć liczbę Żydów w tych krajach, aby ułatwić ich zwycięstwo i następnie zachować władzę przy pomocy ich własnych sił. W ten sposób Żydzi powiększają własną populację w każdym kraju, popularyzując i popierając mieszane małżeństwa pomiędzy Żydówkami i przedstawicielami rdzennego narodu kraju, który próbują podbić. Zgodnie z żydowskimi prawami, zasadą jest, że mieszane małżeństwa Żydów z gojami są zabronione ale te prawa przewidują pewne wyjątki, dzięki którym małżeństwa mieszane mogą być uznane przez Wielki Kachał albo Regionalną Radę Najwyższą w celu osiągnięcia politycznych stanowisk, ważnych pozycji szpiegowskich lub stanowisk zapewniających wpływy gospodarcze lub społeczne. Wyjątki takie obejmują wiele przykładów dotyczących Żydówek, które zostały poślubione przez królów, szlachciców, prezydentów państw i innych wysoko postawionych przywódców gojowskich albo właścicieli wielkich przedsiębiorstw, gazet i innych instytucji, które żydostwo pragnie kontrolować. Ogólnie rzecz biorąc, małżeństwa żydówek z gojowskimi mężczyznami są uznawane, ponieważ żydowskie prawo hagada stwierdza, że żydostwo może być tylko przekazane dzieciom zmieszanego małżeństwa przez matkę, to znaczy wtedy, kiedy matka jest żydówką. Ale to ortodoksyjne prawo Hagada było zarzucane przez wiele żydowskich społeczności, m.in. reformatorów, którzy także akceptują jako Żydów dzieci żydowskiego ojca i gojowskiej matki. Fakt, że spowodowało to kontrowersje pomiędzy reformatorami i bardziej ortodoksyjnymi żydowskimi sektami, nie unieważnia faktu, że żydowskie społeczności, które akceptują dzieci żydowskich ojców i gojowskich matek, są ciągle lojalnymi Żydami i uważają dzieci za Żydów, wprowadzając je w wieku lat 13 do tajnych organizacji pod totalitarnym kierownictwem synagogalnych bractw, które egzystują wśród żydowskich społeczności różnych krajów świata. Dla Żydów, mieszańców osplamionej krwi i którzy są kierowani i kontrolowani przez tych uznawanych za Żydów czystej krwi. W nawiasie nawet jeżeli to uznanie niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. W ten sposób potomkowie mieszanych małżeństw pomiędzy Żydami a Gojami są skutecznie organizowani i kontrolowani przez żydowski imperializm i są całkowicie do jego dyspozycji. Trzeba koniecznie podkreślić, że kiedy Kachał lub Regionalna Rada Żydowska autoryzuje mieszane małżeństwo Żyda lub Żydówki z Gojem lub Gojką, to składają oni przysięgę pod groźbą ciężkich kar, że on lub ona będą robić wszystko, co możliwe, aby dzieci wprowadzić w wieku lat trzynastu lub później do społeczności żydowskiej w sposób utajniony, tak żeby gojowski mąż lub gojowska żona byli nieświadomi tej czynności. Jeżeli żydowski ojciec lub żydowska matka zlekceważą tę przysięgę, to oprócz kar zastosowanych wobec nich, Lokalny i regionalny kachał szuka pomocy innych.